że jeszcze klasą tak jak klasą zwinięli piec czy po w chwili żyje na deskę każdą chwilkę bijam szpilkę jak pineskę w deskę Życiem jak milkę bowiem wiem, że jestem leściniem I okamliniem, że będę wspomnieniem Za pozwoleniem sprawdź to Zanim schowasz pod powiekami Powiedz co z twoimi niepozałatwianymi sprawami Czasami wręcz z samotoczeniem moimi receptorami Zachwycam się chwilami jak dobrymi produkcjami Film na siatówce zdobywa nagrodę grami Za brak porównania z celuloidami momentana Pomiędzy oddechami życie fala, tsunami zalewa doznania. Bądź samy razem z chłopakami chodzimy po mieście Kilkanaście centymetrów ponad chodnikami traktowani przez pan 200 przygniatani problemami ciągle na podejście Z mikrofonami w ciągu mani. weźcie weźcie Sprawdźcie to co to widać w każdym geście Jesteście, więc zauważcie to nareszcie Odwierzcie dzisiejszy dzień jak podarunek Cieszcie się i obierzcie na jutro kierunek Odważcie się, zróbcie ten krok, podnieście w drog, na razie strzałka, mówił w ogóle Ulotne chwile, łapił jak wodka. łapie chwile, ulotne jak ulotka Ulotne chwile, łapił jak, jak, jak fotka Chwile ulotne, chwytam jak sygnał satelita I ta różnica nie krążę po orbitach Lecz twardo stąpam po chodnikach Chcę żyć aktywnie, nim wyciągnę kopyta jest Pewna dewiza, którą znam karpedię Uznają ją ludzie, z którymi gram o Z każdym dniem łapie chwile, ulotne jak moty. Stałe, koduję we fragmentach bądź całe Zapamiętałem już ich bez liku Wszystkie mam w sobie Żadnej w pamiętniku Zaś w bądź w kalendarzyku Notuję zadanie i termin wykonania Skroza Gędzia zostawia ślady jak sanek u Mapa mi jest zawodna jak prognoza To skleroza poza tym istnieje jest tych komórek doza Chwile przychodzą tam jak koza do woza Raz łapię chwile te słodziutkie Choć krótkie Innym razem te bezpowodne Kulotka, ulotne chwile łapił jak odka Ulotka. Ulotne chwile łapił jak fotka życie nasze składa się z krótkich momentów Cudownych chwil czy przykrych incydentów Niczego nie przegapię, wszystkie łapię Korzystam z talentu, przelewam go na papier Więc łapię Chwile ulotne jak ulotka Ulotne chwile łapię jak fotka Dbam, by chwile ulotne jak notka Nie uleciały jak ulotna plotka Mycham, Nie pamięć, każdy gest i każde zdanie Obrazy przed oczami zawieszone jak na te w ramie, to jedno co na pewno zostanie Reszta przeminie jak znoszone ubranie 20 lat minęło jak jeden dzień Nie masz co wspominać, lepiej swe życie zmień Póki czas nie czeka na nas Więc zaśpiewaj jeszcze raz Mamy po dwadzieścia lat Przed sobą cały świat, przed sobą cały życia ma Więc jestem rad, z każdego foranka i wieczoru Dawno już dokonałem wyboru I jestem dyspozytorem własnym Przy dziewczynie jak czasy podstawówki Zbite butelki, ubite rówki Starte selówki w podróży Bolowanie na chwilę się nie dłuży, się nie nuży aj, aj, aj, aj. Łapię chwilę ulotne jak ulotka ulotne chwilę łapił jak wodka Łapię chwilę ulotne jak ulotka ulotne chwilę łapię jak wodka